Boże, nasz Ojcze, my Tobie dziękujemy za to, że tutaj w tym mieście, w tym miejscu możemy spotkać się, żeby otwierać pismo i też szukać, co, co jest Twoją wolą, co, co to jest zbawienie, że możemy to rozumieć i też zastanawiać się, czy to dotyczy nas i jakie jest nasze miejsce w tym planie zbawienia. Prosimy Ciebie teraz o pokój, o mądrość, też i o, tych, o te pięć tysięcy zaproszeń, które się rozeszło, żeby to słowo, które ludzie czytali, nie dawało im spokoju, żeby drążyło ich serca, żeby jeszcze zwrócili się do Ciebie, Przeżywając może jakieś trudne chwile, żeby do tego wrócili i osobiście mogli w modlitwie zwrócić się do Ciebie i przyjąć to zbawienie. Prosimy Ciebie o Twoją łaskę dla tego miasta, tutaj, dla tej gminy. Też o doruchów Ciebie prosimy, żebyś tam, gdzie te zaproszenia były też i rozprowadzone, żebyś Ty, Panie, okazał łaskę dla tych miejscowości. Prosimy Cię o to, żebyś otwierał nasze umysły, serca, też i dało nam radości przy czytaniu Twojego Słowa. Amen. Amen. Amen. przeczytać jeden wiersz Ewangelii Jana, trzeci rozdział, siedemnasty wiersz Ewangelii Jana, trzeci rozdział, siedemnasty wiersz. bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Temat dzisiejszego wykładu jest pewność i radość zbawienia. Tak myślę, że tego rodzaju zdanie dla wielu ludzi wydaje się wręcz nieprawdopodobne czy hmm, czymś, co sprawia wrażenie jakiejś baśni, bo jak można być pewnym zbawienia i co za tym idzie odczuwać radość zbawienia tutaj na tej ziemi. Najczęściej to, co słyszymy na temat zbawienia, to jest to, co kiedyś mi koleżanka w pracy powiedziała, to, bo Kilkanaście lat temu powiedziała Zbyszek, ty tego nie wiesz, ja tego nie wiem i nikt tego nie może wiedzieć. I to jest coś, co najczęściej ludzie myślą, kiedy mówi się na temat zbawienia. A co dopiero? Pewności zbawienia, czyli żeby być absolutnie tego pewnym, już dziś, teraz. I też kiedy zastanawiałem się nad tym, kiedy słowo zbawienie Polacy najczęściej wypowiadają, to przychodzą mi na myśl takie dwa zdania. Pierwsze zdanie jest: 5 minut cię nie zbawi. Każdy to słyszał, może nawet każdy to wypowiedział. 5 minut cię nie zbawi. Proszę mi bardzo. Choć osobiście nie zgadzam się z tym zdaniem, bo jeśli ktoś ma 5 minut na to, żeby podjąć decyzję na temat swojego życia i śmierci, to okazuje się, że i te 5 minut. Może go zbawić. Tu jest krzesło, a tutaj. nie ma krzesła. może Zresztą. jeszcze. Tak, no to weź. Może tam jeszcze są gdzieś w tym holu albo chłopcy by ustąpili tu jeszcze komuś. Ta pani jest tam gdzieś, może na ławeczce, wiesz, z przodu. To jeszcze dwa krzesełka. A więc te pięć minut może zbawić, jeśli komuś tylko tyle zostało na podjęcie decyzji. A drugie zdanie, które najczęściej Polacy wypowiadają, gdzie jest słowo zbawienie, to ci, którzy chodzą, czy chodzili do kościoła, je dobrze znają. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym ośmielamy się modlić. Na każdej mszy to zdanie się powtarza. Wezwani zbawiennym nakazem. A więc co to jest ten zbawienny nakaz? Tu chodzi o to, że Pan Jezus mówił, tak się modlicie. Czyli zachęcał do modlitwy, która może uratować. A więc ten zbawienny nakaz to jest takie koło ratunkowe, które Bóg rzuca w naszym kierunku. I teraz, kiedy my modlimy się do Niego, to On nam odpowiada. Jeśli chodzi o nasze życiowe sprawy, jak również i przede wszystkim o sprawę naszej wieczności. A więc te dwa zdania, myślę, w Polsce są najbardziej znane, powszechnie wypowiadane. Więc zbawienie nie jest czymś nieznanym. Gdybyśmy teraz mieli Dojść do tego, co to jest zbawienie To w języku greckim To słówko Soteria oznacza Wybawienie Zachowanie Uratowanie To znaczy, że Zbawić to jest tyle, co uratować Zachować od czegoś W Piśmie Świętym Mamy takie podstawowe trzy znaczenia, czy zastosowania tego słowa. Pierwsze miejsce to jest List do Filipian, drugi rozdział, dwunasty wiersz. List do Filipian, drugi rozdział, dwunasty wiersz. Prze to, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem. zbawienie swoje sprawujcie. List do Filipian, drugi rozdział, 12 wiersz. Starszy. Myślę, że wystarczy. Dziękuję bardzo. sprawować zbawienie to znaczy być człowiekiem uratowanym od wiecznego potępienia i żyć blisko Boga czyli żyć w bojaźni Bożej, bać się Boga e, stronić od grzechu czyli to co z tym prezentem co Bóg mi dał, obchodzić się w sposób właściwy, to znaczy właśnie sprawować swoje zbawienie tak to jest napisane z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Czyli dostaliśmy ten drogocenny prezent od Boga i teraz trzeba bardzo ostrożnie z nim się obchodzić. Nieraz dzieci dostają prezenty, które się szybko psują. My, jako ludzie zbawieni, jesteśmy wzywani do tego, żeby z czcią, z tym zbawieniem się obchodzić. Dalej mamy inne znaczenie, wybawienie od wrogów, od złego, to jest Łukasz, pierwszy rozdział, 71 pierwszy wiersz, Łukasz, pierwszy rozdział, 71 wiersz, to jest wypowiedź Zachariasza, ojca Jana Chrzciela, który mówi, może od 69 wiersza przeczytam i wzbudził nam mocarnego zbawiciela w domu Dawida sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich którzy nas nienawidzą a więc tu chodzi konkretnie o wybawienie od e, tych, którzy ciemiężyli Izraela wiemy, że Izrael był wielokrotnie w niewoli u różnych narodów czy to u Midianitów, czy u Rzymian, na przykład. A więc to wybawienie od wrogów jest też znaczeniem tego słowa. Wybawienie od złego. I to znaczenie, które nas najbardziej interesuje dzisiaj, to też z tego może, Łukasza, pierwszego rozdziału, 77 wiersz, mówi nam, aby dać. Ludowi Jego poznanie zbawienia Przez odpuszczenie grzechów ich Łukasz pierwszy rozdział 77 wiersz Dać ludowi Jego poznanie zbawienia Przez odpuszczenie grzechów ich Oczywiście zbawienie Nie dotyczy tylko Żydów Dotyczy także Wszystkich ludzi Na początku ono zwracało się W pierwszej kolejności do Żydów Jako, że oni byli Ludem wybranym Mesjasz był Żydem, pisma były przechowywane, kopiowane przez Żydów. I to zbawienie było najpierw do nich skierowane. Ale kiedy oni nie chcieli go przyjąć w ogólności, wtedy Ewangelia zwróciła się do nieżydów. Apostołowie głosili Ewangelię już wszystkim ludziom wszystkim ludziom. A więc zbawienie to jest ratunek od sądu. Wiemy, że Słowo Boże mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Nie chodzi tylko o śmierć naszych ciał, ale chodzi o wieczne potępienie. Bo, czytamy w tej Ewangelii Jana, trzeci rozdział, szesnasty wiersz, że Bóg dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w wierzy, nie zginął. To słowo zginął oznacza wieczne potępienie. Czyli każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie potępiony na wieki. Najkrócej mówiąc, nie pójdzie na wieczne męki. Tak, Jak sam Pan Jezus powiedział, kto w Niego wierzy, nie będzie sądzony. Ludzie w ogólności wierzą w to, że każdy człowiek będzie miał ważone uczynki po śmierci, i wtedy, jeśli będą one, powiedzmy, przeważały te pozytywne, to pójdzie do nieba, jeśli te negatywne, to pójdzie do piekła. Nowy Testament tego rodzaju Ewangelii nie podaje. Pan Jezus powiedział, kto wierzy temu, który mnie posłał, nie stanie na sądzie. Czyli już dziś na ziemi żyjąc wiem, że nie będę rozlicza sądzony, nie będę oskarżony z powodu ze swoich grzechów. Dlatego, że zapłata za ten grzech, że kara za ten grzech została już poniesiona właśnie na krzyżu. I Teraz mamy inne pytanie. Kto potrzebuje zbawienia? Znowu najbardziej ludzie powszechnie uważają, że zbawienia to może potrzebują narkomani, mordercy, na pewno ci, którzy siedzą w więzieniu. Może jak ktoś jeszcze popełni coś potwornego, to powinien się nawrócić, mówimy, czyli się polepszyć. Ale jednak Pismo Święte ten wyrok wypowiada znacznie głębiej i w liście do Rzymian w trzecim rozdziale czytamy takie zdanie. List do Rzymian trzeci rozdział Dziesiąty wiersz. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Jest to bardzo gęsta sieć. To znaczy, że tutaj... Yy, Ktokolwiek w tę sieć wpada, to już w niej pozostaje. Ktokolwiek. To znaczy, że wszyscy ludzie tak naprawdę e, mieszczą się tutaj w tym e, zdaniu. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy w czymś upada. Każdy, każdemu czegoś brakuje. Jak tu też jest napisane w 23 wierszu tego trzeciego rozdziału Listu do Rzymian. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Może tak być, że dziecko rodzi się na przykład z wrodzoną chorobą. I ono nie jest temu winne. Po prostu rodzi się takie. Może mieć jakiś problem z krwią, dajmy na to. Na przykład hemofilia. Dzieci mogą rodzić się z AIDS. Też tak jest. Nie są temu winne. Z grzechem też tak jest. Dzieci rodzą się już jako grzesznicy. Nie stają się grzesznikami mając 15 lat, tylko od, od urodzenia już są grzesznikami. To nie jest pusta kartka, czysta, tylko ono, ten błąd grzechu, ta plama grzechu spoczywa na tym dziecku od samego początku. Dlatego, że grzesznicy rodzą grzeszników. A więc nie ma ani jednego sprawiedliwego. I brakuje im chwały Bożej, tej świętości Bożej. Czyli kto potrzebuje zbawienia? Odpowiedź w Biblii jest każdy. Choćby w oczach innych ludzi wydawał się porządnym obywatelem, dobrym ojcem i mężem, to jednak przed Bogiem jest brudny. Gdyby miał brudną twarz, to byście to widzieli. Ale... Nie widzicie mego serca, które jest brudnie? A Bóg widzi. Bóg widzi. Bóg patrzy na serce, też i mamy to napisane w Biblii. I nawet Pan Jezus w pewnym momencie, to chyba jest Ewangelia Marka, szósty rozdział, wylicza rzeczy, które pochodzą z ludzkiego serca. To aż wzdryga, co tam jest. A więc każdy potrzebuje zbawienia. I teraz tego ratunku. Od czego Bóg nas zbawia? Zapewne, jak już wspomnieliśmy, od wiecznego potępienia. To, co już czytaliśmy. Każdy, który nie wierzy, gniew Boży na nim pozostaje. I już jest potępiony. Jeszcze żyje. Jak wiecie, ja pracuję przy przy produkcji palet i to jest tak, że jeśli kładę na przykład balik na, no, na tym stole przy maszynie i on wjeżdża do tej maszyny, tam są takie rolki i tak jest często, że gdzieś nagle z tej kory wyjdzie na przykład mrówka. I ta mrówka czuje te drgania i próbuje gdzieś uciec, czy tu, czy tam, nieraz ucieknie, ja im nie pomagam i widzę, że ten balik wjeżdża do tej maszyny dla mnie to jest taka wizja piekła i jedzie, jedzie, jedzie ten walec ją miażdży tam są piły, koniec i za każdym razem to mi tak świta, że tak dzieje się z każdym człowiekiem na tej ziemi, jeśli nie znajdzie drogi ucieczki z tej taśmy to po prostu idzie na ten przemiał oczywiście nie przestaje istnieć ta mrówka po prostu przestaje istnieć ale ten człowiek jest, jak czytamy w Biblii, dręczony na wieki, wieków, dnie, dniem i nocą. Czyli to jest nieustające cierpienie. Na wieki, zawsze. W przypadku tego balika, który jedzie do Wielopiły, to jest kilka sekund. W przypadku naszego życia to jest może 50, może 70 lat. Ale ten czas ubywa go, mija. A więc od wiecznego potępienia Bóg nas zbawia. Zbawia nas od grzechu. Grzech jest słowem, które dzisiaj nie jest modne. W psychologii takie słowo w ogóle nie ma znaczenia. Mówi się o traumie, o wpływie złego wychowania, złych rodzicach jakichś innych rzeczach, które miały wpływ na wzrost człowieka, ale nie ma mowy o grzechu. Ponieważ psycholog nie powie wyznać grzechy. Może powiedzieć, porozmawiaj z kimś, to tak. Czy tam nawet, no wybacz mu, jakiemuś człowiekowi, który cię zranił. Ale nie ma problemu, jesteś zły, wyznaj to Bogu. Proś o przebaczenie. Czegoś takiego w psychologii się nie mówi. A właśnie Bóg zbawia nas, czyli ratuje nas od grzechu i konsekwencji popełnienia grzechu. I chciałem przeczytać z Listu do Rzymian z szóstego rozdziału. List do Rzymian szósty rozdział. Wiersz 18 mówi nam Uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Albo dwudziesty drugi wiersz Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Mamy też w liście Jana, w pierwszym rozdziale, słowo, które mówi, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. A więc Bóg ratuje nas od grzechu, od Jego ciężaru, od Jego konsekwencji. Jesteśmy też i zbawieni od prawa, czy też jak w naszym tłumaczeniu jest od zakonu, czyli od, krótko mówiąc, Starego Testamentu i wszystkich tych wymagań i przykazań, które tam są spisane. Czytamy o tym w liście do Galacjan, trzeci rozdział. I wiersz 13, Galacjan, trzeci rozdział, trzynasty wiersz. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Również w liście do Efezjan, drugi rozdział, piętnasty wiersz. List do Efezjan, drugi rozdział, piętnasty wiersz. Możemy przeczytać. On czyli Chrystus, zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Tutaj chodzi o wrogość pomiędzy Żydami i nieżydami. Żydzi stronili od wszystkich, którzy byli nieżydami. Nawet z nimi nigdy nie zasiadali do stołu. Ale tutaj Chrystus zniósł tę wrogość pomiędzy nacjami. I tu widzimy, zniósł zakon przykazań i przepisów. A więc przez ofiarę Chrystusa, jeśli z wiarą zwracamy się do Niego, jesteśmy też uwolnieni od tych przykazań i przepisów Starego Testamentu. Bo to jest nie tylko 10 przykazań. To jest 613 przykazań w sumie. Dalej też i od życia dla siebie samego, od tego, co przemijające, ponieważ Chrystus też nas wykupił od teraźniejszego wieku złego, czytamy w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, czwarty wiersz. To oznacza, że ludzie, którzy uwierzyli Ewangelii, to są ci, którzy mają już wyższy cel tego życia. Chociaż dalej żyją w tym świecie, to jednak ich życie nabiera duchowego biegu. Zaczynają szukać tego, co ma wartość u Boga i to tym żyć, tym wypełniać swoje życie. Też jesteśmy zbawieni od gniewu Bożego. To znaczy, że Pan Jezus zapowiedział, że przyjdzie znowu, aby sądzić ten świat. I to czytamy też w pierwszym liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, dziesiąty wiersz. To chciałbym jeszcze przeczytać, bo to jest bardzo istotny fragment. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, dziesiąty wiersz. Może od dziewiątego przeczytam, troszkę dalej. Jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, i oczekiwać syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Więc widzimy, że zbawienie dotyczy naszej teraźniejszości, naszej przyszłości, dotyczy naszej relacji z Bogiem, dotyczy naszego życia na Ziemi wszystkiego. Teraz możemy krótko zapytać, ku czemu jesteśmy zbawieni, czyli jeśli od czegoś, no to do czego jesteśmy zbawieni? Na pewno jesteśmy zbawieni, aby być z Jezusem. Bo tak też i czytamy w liście do Kolosan, że Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do cudnej jego światłości. Albo jak jest napisane też w dziejach apostolskich, 26 rozdział. Dzieje apostolskie, 26 rozdział, 18 wiersz. Jest napisane tak: aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. A więc, aby być razem z Chrystusem w niebie. To jest nasz cel. Po to nas Bóg chce zbawić, aby być razem w Jego domu, tam gdzie On jest. Możemy sobie oczywiście teraz zadać pytanie, w takim razie, jak być zbawiony? Jak być zbawiony? I znowu są takie trzy, powiedzmy, odpowiedzi na to. Pierwsza odpowiedź jest taka, że jak wie, większość ludzi mówi, w ogóle nie można być zbawiony. Ale gdyby tak było, zakładajmy, że Bóg stworzył świat, w ogóle nie zakładając, że ma zamiar kogoś ratować to, i nie miałby żadnego planu zbawienia, to wtedy w ogóle nie zapowiadałby nadejścia Zbawiciela. W Biblii jest aż gęsto od zapowiedzi nadejścia Zbawiciela, choćby prorok Izajerzy. W ogóle nie byłoby potrzeby spisania Biblii, bo po co? Dla ludzi, którzy i tak idą wszyscy e, na śmierć, na potępienie, to po co byłoby spisywać Biblię, żeby jakoś poprawiali swoje życie? Nie byłoby czegoś takiego jak modlitwa, ani wysłuchiwanie modlitw. A jednak wierzę, że my tu w większości mamy doświadczenia z Bogiem, że Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. Gdyby Bóg nie miał planu zbawienia, nie odpowiadałby na modlitwę. Na ziemi nie stanąłby krzyż. Nie byłoby czegoś takiego, jak ukrzyżowanie Syna Bożego. A jednak było. Zatem to, że wszedł grzech, to, że ludzie są potępieni, to, że przyszedł Jezus Chrystus 2000 lat temu, to, że umarł i powstał z martwych, jest dowodem na to, że Bóg w ogóle ma plan zbawienia. Chce ratować. A więc nie jest to kwestia jakiejś tam wiary, jakiegoś wyznania, jakichś mglistych obietnic, tylko jest to Boży Plan dla ludzi na tej ziemi. Bóg chce wziąć ludzi z tej ziemi do siebie, do swego domu, który nigdy nie był zbudowany. Inni jeszcze myślą, jak być zbawionym, czyli przestrzegać przykazań. Zachęcam do przestrzegania przykazań. Jak najbardziej Pan Jezus też mówił, jeśli ktoś go pytał, co mam czynić? Przestrzegaj przykazań. Przykazań jest wiele. Jak wspomniałem, 613, 265 nakazów, 248 zakazów. To jest duża liczba. W tym wchodzą też ofiary ze zwierząt. Je także trzeba składać. A więc tych przepisów jest bardzo, bardzo wiele. Trzeba się z nimi zapoznać i wszystkie szczegółowo jedne po drugim spełniać. Jeśli ktoś myśli, że wystarczy spełnić 20 albo 100, to się myli. Trzeba spełnić wszystkie 613. I to nie jednego dnia. Codziennie. To nie jest takie strzelanie do tarczy, że albo trafi, albo nie. Bóg jest święty. I nic poniżej 100% go nie interesuje. Dlatego jeśli ktoś chciałby przestrzegać przykazań i na tej podstawie być usprawiedliwionym, niech to robi. Czytałem o tym, że jest najwyższy wieżowiec na świecie, obecnie w Emiratach Arabskich. Ponad 135 pięter użytkowych, do tego jeszcze kilkadziesiąt w ten, tego szpica. To jest 800 metrów do góry. Jeszcze inny jakiś miliarder chce budować. Kilometr do góry, też w Emiratach Arabskich. I teraz wyobraźmy sobie taki wyścig po schodach na szczyt. Można. Można jak najbardziej biec. I kto by chciał tam dobiec, powiedzmy, jako pierwszy, to ten zdobywa nagrodę. Ale jak to bywa w wieżowcach, jest winda. I zapewne windą wjeżdża się bez wysiłku na samą górę i zapewne szybciej. Wszyscy się zgodzimy, że tak jest. Zresztą są zawody w bieganiu na szczyt wieżowców i ten bieg po schodach można by przyrównać właśnie do chęci przestrzegania tych przykazań. A wjazd windą to jest to, co Bóg przewidział i to jest to, co czytamy w drugim liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Czytamy. Który nas wybawił, czy też zbawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski. A więc jest ten bieg po schodach na górę, ale ten, który te zawody ustanowił, mówi, tu jest winda. Kto chce, proszę bardzo, można wsiadać i wjeżdżać na sam szczyt. I to jest właśnie Ewangelia, którą głosimy. Że Bóg daje nam możliwość osiągnięcia celu bez tego potwornego wysiłku wbiegania na górę, a i tak może się okazać, że nie damy radę, bo zmęczymy się, zasłabniemy po drodze. Braknie nam siły, choćbyśmy nawet bardzo chcieli. E może jeszcze jedno miejsce, które e to mówi, to jest list e do Rzymian już cytowany. Jest to w ogóle fundament, jeśli chodzi o wykładnie Ewangelii. Warto go całego przeczytać. W trzecim rozdziale czytamy takie zdanie. Dwudziesty y, pier, pierwszy wiersz. Ale teraz niezależnie od zakonu, czyli niezależnie od tych wszystkich przykazań. Objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. A więc to jest zdanie Boga. Bóg uważa człowieka, który wierzy za sprawiedliwego. Tego, który wierzy w Jezusa jako Zbawiciela, tego ratownika, Bóg go uważa za sprawiedliwego. I to jest za darmo. To jest Ewangelia, którą, o której czytamy w Nowym Testamencie. A więc potrzebne jest zwrócenie się osobiście do Boga. Potrzebne jest wyznanie swojego stanu grzesznego, swojej grzeczności i prośba o przebaczenie. To wystarczy. Kto zbawia? Oczywiście Bóg jest zbawicielem, a Bóg posłał Syna. A więc mamy tego, który jest zbawicielem, i przyszedł na tę ziemię osobiście. On jest tym ratownikiem. Tym jest Jezus Chrystus. I jak czytamy w Dziejach Apostolskich, nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, w którym moglibyśmy być zbawieni. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 wiersz. A więc imię Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest jedynym, który zbawia. On i tylko On. Nie wystarczy szczerze wierzyć w cokolwiek. Trzeba osobiście uwierzyć Panu Jezusowi. Jezusowi Chrystusowi, który był na tej ziemi. I On jest zbawicielem, a więc ja sam siebie nie jestem w stanie zbawić. Ktoś inny nie jest w stanie mnie wykupić, ani mnie zbawić. Bóg, Chrystus może mnie zbawić. Pytanie, kiedy można być zbawionym? kiedy Zacheusz spotkał się z Panem Jezusem, to wszedł na drzewo z ciekawości, żeby zobaczyć tego słynnego nauczyciela. Jezus się zatrzymuje i mówi, Zacheuszu, szybko zejdź, dzisiaj muszę być w Twoim domu. I oni szli, nie wiadomo, jak to długo było, za daleko chyba nie było, ale już jak doszli, to Pan Jezus mówi, Dziś zbawienie, się, zbawienie stało się udziałem domu tego. Czyli to była tylko krótka droga przejścia z głównej ulicy do domu Zacheusza. Może to było 10 minut, może pół godziny, nie wiemy. I już Zacheusz e, był zbawiony. To jest nadzwyczajne. I on już dał tego dowód, bo był gotów to, co ukradł, oddać. E, więc Widzimy, że to dzieje się szybko. Dziś. Pan Jezus do swoich uczniów powiedział, wy już jesteście czyści. Czyli mówiąc inaczej, wy już jesteście zbawieni. Kiedy z nimi rozmawiał. Więc nie przenosił zbawienia do gdzieś tam mglistej przeszłości. Tylko tu, dziś. Tak jak i ten morderca na krzyżu. Do niego powiedział, dziś będziesz ze mną grać na podstawie Jego wyznania. Bardzo szybko. Nie mamy w Biblii ani jednego przykładu na to, żeby ktoś po śmierci miał być zbawiony. Jeśli ktoś czeka, że jest zbawiony po śmierci, czy że może być, to jest, nie ma na to potwierdzenia w obietnicach Bożych i jest to złudna nadzieja. Nie ma możliwości zmiany swego stanu przed Bogiem, czy naprawy, czy odkupienia kiedy już z tego świata odejdziemy. Tak jak i ten bogacz w tej historii o bogaczu i łazadzie, usłyszał, że nie można przejść z jednego miejsca do drugiego. Nie ma takiej możliwości. To jest coś, co jest pewne, że człowiek wierzący, kiedy wychodzi z tego ciała, natychmiast jest przed obliczem Chrystusa. I to mówi apostoł Paweł Chciałbym wyjść z ciała i być u Pana, u Pana Jezusa. I teraz dochodzimy tak prawie do sedna tego tematu. Czy można być pewnym zbawienia? Czy można być pewnym zbawienia? Jest to w ogóle zadziwiające, że ludzie, którzy skądinąd są bardzo zorganizowani, rzetelni w wielu życiowych sprawach, są dobrymi fachowcami, inżynierami, budowlancami, nie wiadomo jeszcze kim, matematykami, to jeśli chodzi o sprawę wiary Boga i zbawienia, pozwalają sobie na daleko idącą niepewność. O tym, co my nic nie wiemy. Tego nikt nie może wiedzieć. Ludzie, którzy są w innych sprawach skrupulatni i muszą dokładnie wiedzieć, jak ktoś idzie na badanie do laboratorium, to musi mieć dokładnie ten kwitek z dokładnymi danymi, jakie są wyniki badania krwi na przykład dokładnie trzeba to wiedzieć. Jeśli ktoś przyjmuje się do pracy, to on musi wiedzieć, czy będzie pracował 8 godzin, czy 16. Albo czy zarabia 1000 czy 5. To jest zrozumiałe. Nikt się nie przyjmuje do pracy, nie wiedząc, za co będzie pracować. Natomiast znowu miliony ludzi bardzo chętnie akceptują to, czy nic sobie z tego nie robią, że nie wiedzą, co jest po śmierci. I właściwie nie znają celu swojego życia w ogóle się tym nie przejmując. A to przecież jest daleko bardziej poważne niż praca czy wynik, nie wiem, rentgena. Mówimy o sprawie wieczności. Dlatego, czy można być pewnym zbawienia? Jeśli czytamy Nowy Testament, to on aż bije pewnością. Są takie wypowiedzi, które po prostu zwalają z nóg. Na przykład pierwszy list Jana, trzeci rozdział, Chciałem przeczytać kilka takich miejsc, które z absolutną pewnością się wypowiadają. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, czternasty wiersz. Pisze Jan, apostoł Jan, ten, który był przytulony do Jezusa. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Tutaj człowiek wątpiący zaraz by zadawał sto pytań. Ale zobaczmy, że ten apostoł dokładnie to wiedział. I nie tylko mówi o sobie, ale mówi o innych wierzących. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Albo... To e, było Jana 3.14? 3.14. Albo... E, z tego pierwszego listu Jana 4, 5 rozdział, przepraszam. 12 i 13 wiersz. Kto ma Syna, w sensie Jezusa Chrystusa, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. Apostoł nie pisze, poczekajcie, jak umrzecie, to wtedy zobaczycie, czy będziecie zbawieni, czy nie. Wielu by chciało, żeby tak było napisane, ale nie jest. Słowo Boże wyraźnie mówi, abyście wiedzieli, jeśli masz Syna, uwierzyłeś w Niego jako swego Zbawiciela, uwierzyłeś, że On umarł za twoje grzechy, jesteś uratowany i już dzisiaj możesz to wiedzieć. List do Rzymian jeszcze Ósmy rozdział, Ósmy rozdział, 38 wiersz. List do Rzymian, Ósmy rozdział, 38 wiersz. Albowiem, jestem tego pewien. Ktoś powie, czy można być w ogóle czegoś pewien w sprawach wiary i Boga, ale tutaj czytamy, pisze Paweł. Jestem tego pewien i dalej mówi o tym, że nic nie jest w stanie odebrać mu zbawienia dlatego, że Bóg go kocha czego dał dowód zsyłając Chrystusa na ziemię tu są te wszystkie rzeczy wymienione teraz nie będziemy w to wnikać, bo nie ma na to czasu a więc jestem tego pewien jeśli ktoś myśli, że tego nie można być pewien, pewnym to znaczy, że potrzeba mu przyjąć zbawienie takim, jakim przedstawia je Bóg. Bóg obiecuje i zapewnia, że mówi prawdę. I trzeba w to uwierzyć. Oczywiście, że Boga nie widzimy, ale wierzymy tym, którzy Go widzieli. Bóg dał spisać tę księgę, której możemy ufać. Im więcej czytamy Biblię, tym bardziej jesteśmy pod wrażeniem jej wiarygodności. A więc, czy można być pewnym zbawienia? Apostoł Paweł był pewien. On pisał o Tesaloniczanach, pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, czwarty wiersz, yy, wiedząc, że zostaliście wybrani. Pisze o w liście do Filipian, czwarty rozdział, trzeci wiersz, Wymienia wierzących. Przeczytam to. Czwarty rozdział, trzeci wiersz. Czwarty rozdział, trzeci wiersz listu do Filipian. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły, wespół z Klemensem i innymi współpracownikami moimi których imiona są w Księdze Życia. Czyli są zapisane w niebie. Widzimy tę absolutną pewność, za którą on to pisze. Których imiona są zapisane w niebie. Skąd on mógł to wiedzieć? Jak on mógł tak się wypowiedzieć? Dzisiaj by ktoś powiedział temu apostołowi człowieku, tego nie można wiedzieć, nikt tego nie wie, dopóki nie wyjdziemy z tego życia, dopóki nie umrzemy. Ale on by powiedział, wy nie wiecie, co mówicie. Pan Jezus obiecał, że będziemy zbawieni już w momencie, kiedy uwierzyliśmy, a nie kiedy umrzemy. Człowiek jest zbawiony w momencie nowych narodzin, a nie w momencie śmierci. I pozostaje nam jeszcze temat radości, zbawienia. Chciałbym podać takie dwa przykłady, gdzie w jednym momencie tej radości nie było, w innym była. Kiedy w 2010 roku, w 2000 roku, przepraszam, zatonął, zatonęła łódź, okręt podwodny Kursk, to było 12 sierpnia 2000 roku, to. Dopiero 21 sierpnia Norwegowie weszli tam do tych pomieszczeń, do których można było wejść. Akcja była prowadzona bardzo długo, żeby nie powiedzieć o pieszale. I ileś dni, kiedy ten okręt już był pod wodą, ci, którzy tam, nurkowie, którzy tam wchodzili, czy byli blisko, słyszeli walenie czymś w no, Jakieś metalowe, czy może w ścianę tego okrętu, to było S.O.S. I wtedy też tak ktoś w wiadomościach powiedział, że matka tego telegrafisty, jakoś to tam no, się rozeszło, po prostu była bardzo taka roztrzęsiona. Może to jej syn, bo on był telegrafistą, on znał na pewno alfabet Morsa, jeszcze żyje. Ale jak wiemy, nikt z tego okrętu się nie uratował nikt. Cała załoga poniosła śmierć. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że ten skrót S.O.S. to jest Save our S.O.S. czyli ratujcie nasze dusze. Nikt nie został uratowany. Innym przykładem jest wydarzenie, które miało miejsce w 2010 roku, 5 sierpnia. To było tąpnięcie w kopalni złota w San Jose, w Chile i tam 33 górników ponad 600 metrów pod ziemią zostało odciętych i spędzili tam 70 dni, 70 dni w ciemnościach. No może nie całkiem 70, bo w pewnym momencie już tam do nich się dowiercili, jakieś tam światło czy baterie mieli. W każdym razie 70 dni byli pod ziemią, była rozpoczęta akcja, był specjalny odwiert, te ponad 600 metrów zrobiony, taki tunel po to, żeby kapsułę wpuścić i pojedynczo tych górników, 33 górników wyciągano na zewnątrz. Była to bardzo skomplikowana operacja, od razu mieli zakładane po wyjściu okulary, czy były słoneczne, żeby nie oślepnąć. 70 dni pod ziemią, to jest prawie 2,5 miesiąca. Były wiadomości, że oni tam odchodzili od zmysłów, po prostu, będąc w tym, no, bądź co bądź w jakimś, na małej przestrzeni. W każdym razie wszyscy wyszli. Możemy sobie wyobrazić, cieszyli się. Niewątpliwie. Wielka radość widzieć słońce, nareszcie wyjść z tej dziury. I teraz czy człowiek, który ma świadomość odpuszczenia grzechów. Świadomość, że niebo jest jego domem, że Bóg jest jego ojcem, że Chrystus jest jego zbawicielem, że ma pokój z Bogiem, o czym czytamy też w do Rzymian, Pokój mamy z Bogiem, bo dopóki nie jesteśmy pojednani, to jesteśmy wrogami Boga. O tym też mówi nam liście do Rzymie. A więc człowiek, który otrzymuje też ten prezent życia wiecznego, prezent Ducha Świętego, osoba Ducha Świętego, zamieszkuje w każdym człowieku, który się nawrócił. I ten Duch Święty daje nam rozumieć Pismo, daje nam przeżywać radość, powstrzymuje nas od grzechu, daje, że możemy, mamy siłę mówić innym o Jezusie, a więc, czy taki człowiek nie przeżywa radości? Oczywiście. Kiedy myślimy o wakacjach, że mamy jechać, to dodaje nam skrzydeł. Albo jeśli ktoś ma kredyt i go spłaci, czuje, a, nareszcie mam to za sobą. Albo ktoś miałby wyrok, nie wiem, śmierci i byłby uwolniony. Cudowne przeżycie. Coś takiego przeżywa człowiek, który przychodzi do Jezusa i ma świadomość, że ktoś za niego cierpiał, że ten ktoś obdarował go wszelkim, jak czytamy, duchowym błogosławieństwem niebios. Królowie w tym świecie mogą dać pół królestwa. Bóg dał wszystko. Wszystko, co miał w niebie, nawet swego syna. A więc mówimy o tym, że człowiek wierzący jest to człowiek, który ma radość. I radość zbawienia jest nieodłączną cechą pewności zbawienia. I muszę zadać ostatnie pytanie. Czy wszyscy tutaj na tej sali mają pewność zbawienia? W takim razie, jeśli ktoś nie ma tej pewności, czy nie może tego zrobić, mieć dziś? Może. A jeśli dziś, dlaczego nie teraz? Dlaczego czekać do jutra? Y Gdybym miał to wszystko podsumować, to powiedziałbym, że wszyscy potrzebują zbawienia. Bóg wyszedł naprzeciw, dając swego Syna w ofierze. Teraz każdy, kto wierzy, już dziś może cieszyć się życiem wiecznym, być tego pewnym. Tu, w tym życiu i przeżywać e, społeczność, chodzenie dzień po dniu z Bogiem. Zbawienie jest prezentem, który daje Bóg taki bilet do nieba. Jak jest napisane łaską zbawieni jesteście przez wiarę, czyli to działa przez wiarę. Nie jesteśmy zbawieni bez naszej woli, ale potrzebujemy się z tym zwrócić, z tym pragnieniem czy pytaniem osobiście do Zbawiciela, do Pana Jezusa. Dlatego jeśli ktoś jeszcze nie jest zbawiony, niech dziś osobiście to uczyni. Wielu ludzi porównuje Boga do człowieka i myśli, że Bóg to jest człowiek. Coś się stało na ziemi, dlaczego Bóg to zrobił? Coś gdzieś nie wypaliło, Bóg zawinił. Ale Bóg nie zawinił. Bóg wszystko zrobił bardzo dobrze i zbawienie zrobił bardzo dobrze i posłał swojego syna jako Zbawiciela Świata. I Bóg nie zbawia do ziemi, ani na ziemi, tylko Bóg zbawia do nieba. I nie zbawia tylko dla tego życia, które tutaj jest, na tej ziemi, ale zbawia po prostu na wieki od naszych grzechów i win. Wielu ludzi nie pojmuje w ogóle Boga. Kiedy Zastanowimy się nad tym, nad tym imieniem Jezus i nad tym imieniem, że jesteśmy nazwani chrześcijaninami. To tym samym powinniśmy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy tacy jak Jezus, tak jak Chrystus. Nosimy jego imię chrześcijanie. Pan Jezus był na ziemi, poszedł na krzyż, oddał swoje życie. I nie ma go teraz na ziemi. On po prostu jest w niebie i teraz zadajmy sobie pytanie jak żył Jezus? a ja noszę Jego imię gdzie jest Jezus? i czy po prostu ja tam też będę Pan Jezus jest w niebie czy będę w niebie? czy mam pewne zbawienia? Pan Jezus po prostu nie mówił tutaj na tej ziemi o tym że On przyjdzie na ziemię i tu będziemy żyli on powiedział, że radujcie się z tego, że wasze imiona w niebie są zapisane. On mówił o niebie, mówił do uczniów, ja jestem droga, prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Ciągle mówił o niebie i o zbawieniu naszych dusz. Zbawienie to jest coś, co każdemu człowiekowi jest potrzebne. I dlatego musimy sobie z tego zdać, zdać sprawę. Jeżeli w ogóle myślimy, mówimy i modlimy się do Boga, to modlimy się do nieba. Bo Bóg jest w niebie. My jesteśmy na ziemi. Ale On wszystko wie, co jest na ziemi. Zna każde serce, i każdy czyn. Zbyszek wspomniał o Zacheuszu. Kiedy Pan Jezus byłby, byłby tylko cielesnym, nie byłby duchowym, to nigdy by nie wiedział i nie spojrzał do, do góry na drzewo sykomory i nie widziałby tam Zacheusza. Ale Pan Jezus po prostu kiedy już podjął decyzję Zacheusz w sercu swoim, muszę Jezusa zobaczyć, to On już wtedy wiedział o tym, jaki jest stan Jego serca. I tak samo z każdym jednym z nas, kochani. Kiedy żeśmy chcieli przyjść do Jezusa i kiedy żeśmy chcieli po prostu wyznać Mu swoje grzechy, to On już o tym wiedział i kierował naszymi sercami, abyśmy to zrobili, abyśmy do Niego przyszli, abyśmy się wyznali swoje grzechy. A On po prostu momentalnie dawał, dał nam pewność zbawienia. Ja przeżyłem pewność zbawienia. Mam pewność zbawienia. Jestem w niebie. Dzisiaj jedna pani dzwoni do mnie i mówi, czy nie chciałby Pan przyjść na spotkanie ze zdrową żywnością? A ja mówię, pytam ich, a co wy tam oferujecie? I, I tłumaczy mi tam, że to będzie to i to i tamto i wszystkie inne rzeczy. A ja mówię, czy nie macie czegoś na to, aby człowiek miał pewność i radość zbawienia? Nie macie czegoś, coś na wieczność? Bo pani mówi ciągle wszystko o tym życiu. Ona mówi, że tego nie mają. I zadałem jej pytanie. Niech Pani się zastanowi, kim dla Pani jest Jezus Chrystus. Skończyła rozmowę. Także widzimy, wielu ludzi zajmuje się życiem. Zajmuje się zdrowym życiem. Ale nikt nie zajmuje się, może powiedzieć, zdrowym życiem w niebie. Żeby mieć po prostu życie w niebie z Bogiem. Z Panem Jezusem. Który przyszedł po to, aby nas zbawić. Zastanowiło mnie kiedyś takie pytanie, po co, dlaczego Bóg osądził Pana Jezusa? Dlaczego? Ostatnio będąc w więzieniu, zadaliśmy to pytanie więźniom. Dlaczego Bóg osądził Pana Jezusa? Wszyscy poprawnie odpowiedzieli. Chciał zbawić ludzi. Ale dlaczego nie osądził nas za to, że jesteśmy grzesznikami? Bo byśmy zginęli. I w, je, w miejsce nas osądził swojego własnego syna. To jest miłosierdzie. I zadaj, za, za, możemy zada, zadać następne pytanie. Dlaczego jeszcze czekacie? Dlaczego jeszcze, może być, bo pozostajecie, może być w takiej niepewności? Dlaczego nie chcecie zrobić tego dzisiaj? Tego, żeby przyjść do Jezusa i oddać Mu swoje życie i mieć pewność zbawienia. Łot na krzyżu, który oddał całe życie w, w ręce Zbawiciela, to mówi „Jezus, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. On myślał, że Pan Jezus dopiero w niebie by nie za Nim prosił. A Pan Jezus mu odpowiada tu na ziemi. Sprawy z naszym życiem musimy załatwić tu na ziemi. Nie da się załatwić tego w niebie. Skoro zostały grzechy uczynione na ziemi, to na ziemi muszą być te sprawy załatwione. Skoro Bóg posłał swojego Syna na ziemię i na ziemi Syn Boży został ukrzyżowany, to te sprawy muszą być załatwione na ziemi skoro Bóg by to widział inaczej to by tą sprawę nie musiał Pana Jezusa posywać na ziemię załatwiłby inaczej, ale On posłał swojego Syna na ziemię aby stał się ratunkiem i teraz mamy możliwość wołać do Zbawiciela którego można powiedzieć został ukrzyżowany w zamian za nas na tej ziemi abyśmy mogli mieć my uratowani i zbawieni i dlatego kochani nie można tego odkładać do jutra i zostawić tego sobie tak. Jakoś tam będzie. Jakże wielu ludzi po prostu do tego podchodzi w całkowitym, może powiedzieć, opieszałości. Nie, nie może nie nie... Przywiązują do tego wielkiej wagi dlatego, że uważają, że jakoś tam będzie. To jest po prostu lekceważenie Bożej świętości i Bożej łaski, pogardzenie. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. W Ewangelii Jana, szósty rozdział Pan Jezus dał takie zapewnienie, to jest 37 wiersz. Tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. I jeżeli przyjdziesz do Jezusa, to On cię nie odrzuci. Nie będziesz pierwszym przypadkiem osoby, która przyszła do Jezusa i nie została przyjęta. Pan Jezus powiedział to wyraźnie. Nikogo który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. A w jaki sposób do niego można przyjść? Można przyjść w sposób, który opisuje apostoł Jan w pierwszym liście Jana. Tu jest powiedziane w dziewiątym wierszu pierwszego rozdziału, pierwszego listu Jana, że jeśli wyznajemy grzechy nasze, Bóg jest wierny i sprawiedliwy aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Tak właśnie jest, że jeśli przyjdziesz do Boga w modlitwie i powiesz Mu, że masz grzechy, te grzechy powiesz Bogu, to Bóg dał obietnicę, i On jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy ci i oczyści cię. I wtedy już możesz mieć pewność, że jeśli przyszedłeś do Boga wyznając, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz Jego ratunku, to On da ci zbawienie. I jeszcze list do Rzymian, do którego dzisiaj się odwoływaliśmy, dziesiąty rozdział. Dziewiąty wiersz. Rzymian 10.9. Też jest tu wyraźnie powiedziane, zagwarantowane, że jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Prosta rzecz. Uznać, że Jezus jest tym, który ma moc życia i śmierci, ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, jest Panem. On jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży, Jezus i Duch Święty. I Pan Jezus jest Bogiem. On ma władzę na niebie i na ziemi i On ma władzę Ciebie uratować. I jeżeli teraz uwierzysz w swoim sercu, że On był pogrzebany i został wskrzeszony z martwych i poniósł tą doskonałą ofiarę krzyża za Ciebie, to masz zagwarantowane, że Twoje grzechy są przebaczone, że jesteś zbawiony i nikt Ci tego zbawienia, jak już czytaliśmy wcześniej, nie jest w stanie wyrwać ani przyszłość, ani... Przeszłość, bo przeszłość regulujesz i przyszłość i teraźniejszość właśnie przez to, że tą ofiarę Pana Jezusa traktujesz jako złożoną za Ciebie. I jest kolosan napisane, że Bóg odpuścił tym, którzy uwierzyli w Pana Jezusa wszystkie grzechy. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I też... Wiemy, że ani teraźniejszość, ani przyszłość nie jest nas stanie oddzielić od miłości Bożej. A skoro tak, to możemy się tym radować. I to, jeżeli można tak powiedzieć w skrócie, jest gwarancja pewności zbawienia. Ofiara Pana Jezusa jest doskonała i ta doskonała ofiara jest gwarantem pewności zbawienia, a z tej pewności wypływa radość. Zbawienia, bo skoro jestem uratowany od piekła, na które zasłużyłem, to jak mam się nie radować, jak mam się nie cieszyć? Zbunek no może pojawić się tylko w momencie, kiedy zasmucamy Ducha Bożego Świętego, to jest list do Efezjan, 4 rozdział, 30 wiersz. Jeśli Duch w nas, będąc, czuje się niezręcznie, kiedy my coś wypowiadamy albo coś robimy, co jest zaprzeczeniem tej Bożej Świętości, Efezjan, 4 rozdział, 30 wiersz, jeśli ten zacny Gość, który jest w nas, czuje się niezręcznie, to, nam, to my też jesteśmy wtedy zasłuceni, brakuje siły, nie ma chęci, e, tak jakby zapomnieliśmy o tym, z jakiego powodu możemy się cieszyć. Ta radość jest przygaszona, ale to nie musi trwać ciągle, kiedy grzech wyznajemy Duch Święty znowu może się, tak powiedzmy, dobrze w nas czuć. Im bardziej to zgłubiamy, tym bardziej to nas zachwyca, jak daleko ta miłość sięga, jak jest niezruszona, bezwarunkowa. Dziękujemy Tobie, że dzisiaj mogliśmy sobie o tym przypominać i też mamy do Ciebie taką gorącą prośbę, abyś ci, którzy jeszcze tutaj dzisiaj będą w tym pomieszczeniu, nie mają tej pewności i radości zbawienia, aby mogli ją posiąść. I my wiemy, Panie, że nikt nie może zwrócić się do Ciebie, jeśli go wcześniej Bóg nie pociągnie. I wiemy, że to już się stało, że Ty wlałeś to zainteresowanie, to rozważanie do serc wszystkich, którzy tutaj są. Prosimy Ciebie, aby to zbawienie właśnie mogło tak rychło przyjść, aby ten Duch Święty mógł wejść do każdego serca. Prosimy Ciebie jeszcze raz o to miasto, o Bieluszów. Aby to wezwanie, które było skierowane do wszystkich, nie pozostało bez echa. Może wielu ludzi to czytało, ale nie miało odwagi przyjść, albo miało jakieś przeszkody. Prosimy Ciebie o nich, aby właśnie, żebyś Ty ich pociągnął ku sobie. Żeby oni mogli być uratowani przed tym nadchodzącym czasem Gniemu Bożego. Bo Ty jesteś Bogiem miłości, ale też Bogiem, który jest sprawiedliwy i nie może pozostawić żadnego grzechu bez kary. Dziękujemy Tobie, że za nasze grzechy ta kara została złożona na Ciebie samego. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za to, że Ty byłeś gotów umrzeć za nas, w nasze miejsce. Dziękujemy Tobie, że dałeś też tutaj to pomieszczenie. Prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo, prowadzenie nadal, abyśmy w przyszłości mogli kontynuować to, co Ty, Panie, do czego Ty nas wzywasz byśmy właśnie głosili tę Ewangelię wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Dziękujemy Tobie za ten czas. Amen. Amen. Amen. Amen. Dziękuję wszystkim za przybycie że dalej